zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w Infrafaktach. Mówi Michał o Kuśniesz. Razem ze mną jest Piotr Cielebiaś. Witaj, Piotrze. Witam. Mieliśmy niewiele tych doniesień w ostatnim tygodniu. W zasadzie jedno takie ważne, o którym warto wspomnieć, o tym, żeśmy też pisali na naszej stronie. Chodzi o zdarzenie, które ma, miało podobny przebieg i efekt, czy mówiliśmy to, co wydarzyło się w Norwegii, o was słynna spirala, która objęła cały świat. Podobny incydent miał miejsce w Chinach z podobnym efektem. Wreszcie, żeśmy otrzymali w tym tygodniu zdjęcia, bo to miało miejsce na początku roku, z tego co pamiętam. Tam też doszło do e, testu rakiety, z tym, że tam e, z, e, jeśli dobrze pamiętam, to chodziło o testowanie jakiegoś takiego rodzaju chińskiego systemu e, Patriot, e, czyli o zastrzelenie e, jednej rakiety przez drugą, ale to wywołało efekt właśnie w postaci takiej niebieskiej poświaty. Prezentujemy to na naszej stronie, na zdjęciach. No i oczywiście w pierwszych relacjach znowu mówiło się o obserwacji UFO. Później żeśmy otrzymali potwierdzenie, że to chodziło o testowanie chińskich rakiet. Piotrze, jak? co możemy o tym powiedzieć? Bo ostatnio żeśmy mówili parę razy o w doniesieniach z Chin i tutaj y, też się pojawiły właśnie doniesienia i też, y, znaczy nie do końca pokrywające się w czasie z tymi testami rakietowymi, także być może jednak też zaobserwowano coś innego. No tak, tak samo jak w przypadku Norwegii nieprawdopodobnie, to znaczy prawdopodobnie, no nikt do końca nie wie, ale wszystko wskazuje na to, że za obserwację tego no, tego tajemniczego obiektu na niebie, to odpowiedzialna była rakieta. A właściwie eksplozja, jaką ona spowodowała. Ciekawe jest jednak to, że mm, przypuszcza się, że mogło być jednak troszkę inaczej, czyli mogło to być jednak trochę inne zdarzenie. Czekamy cały czas na potwierdzenie. Natomiast, tak jak w przypadku Norwegii, jak powiedziałeś, od razu pojawiły się głosy o UFO i mm -hmm. ci widzieli to, ci widzieli tamto, to znaczy w przypadku Norwegii ten. Ten obiekt był bardziej spektakularny, pomimo taką formę rzeczywiście, jak, jak z filmu Science Fiction, natomiast tutaj mieliśmy do czynienia z czymś troszkę mniej spektakularnym, ale równie ciekawym. Natomiast myślę, że takie przypadki, w których jakieś obiekty, prawda, no właśnie tego rodzaju, czyli pociski, samoloty wojskowe są brane za UFO są niezwykle częste, dlatego myślę, że istnieje jeszcze wiele, wiele przypadków i wiele, wiele przypadków się zdarzy, kiedy będzie się mówiło o pojawieniu się podobnego A jakie jeszcze mieliśmy do niesienia, bo pojawiła się też taka informacja o pewnych odkryciach na południu Hiszpanii, kiedy zaczęto wręcz mówić o tym, że znowuż natrafiono na kolejne ślady Atlantydy, czyli tej wielkiej mitycznej cywilizacji, która że to istniała, tym razem właśnie na południu Hiszpanii. Tak, to już kolejny raz, kiedy ktoś odkrywa Atlantydę. Ja już nie umiem nawet policzyć, ile razy wcześniej mówiono, że natrafiono na, na, na, na prawda, ślady cywilizacji, która miały stać się pierwszym wzorem dla tej legendy. No myślę, że to chyba są troszkę oświadczenia nad, nad wyraz, to znaczy no Atlantydę widziano już na Cyprze, w Turcji, w Hiszpanii. Na Karaibach. Tym, na Karaibach, a ja nawet w Andach. Także myślę, że tak. jest to po prostu oświadczenie, które ma na celu zwrócenie uwagi na, na te prace, które są przeprowadzone w Hiszpanii. Myślę jednak, że no Atlantyda jako midniała mogła mieć przynajmniej realne podstawy. To znaczy w takim sensie, że mogła istnieć cywilizacja, która skończyła w tak tragiczny sposób. Natomiast nie, nie uważam, żeby prawdą było to, to do mitu do Atlantii, dorobił XX, czyli te wszelkie historie o e, zaawansowanej cywilizacji, zaawansowanej technicznie, o atomowej, UFO, kosmikach i tak dalej. Tak, tak, no zobaczymy co przyniosło dalsze badania, będziemy starać się to, to śledzić. A pojawił się też e, taki news już, e, tak powiem, z innej beczki, o hominidzie, który pojawił się rzekomo w Bułgarii. Zaczęło krążyć po internecie zdjęcie i okazało się, że to zdjęcie pochodzi sprzed kilku lat i wiązało się z pewną kampanią reklamową swego czasu prowadzoną. Część ludzi wychwyciła to właśnie jako e, autentyczne zdjęcie Yetiego w, e, i to w Bułgarii, co jest... E, jest takie dosyć dziwne, ale e, przypomina mi się od razu historia Yetiego w Tatrach. Pamiętasz o tym, e, co, z czym mieliśmy do czynienia pod koniec tamtego roku? Dokładnie tak. To znaczy ta kampania, to znaczy, ta historia o Yetim z Tatr dotyczyła właściwie kampanii reklamowej. Okazało się, że była to taka no, dość śmieszna sprawa, dość śmieszne zajście, które potem roz, rozpowszechniono. Nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Tak samo bo w przypadku Bułgarii ktoś po prostu podsunął zdjęcie i postanowił wykorzystać to jako do zrobienia sensacji, jako materiał, prawda? Potencjalnego spieniężenia tej obserwacji. Natomiast musimy powiedzieć, że historie o podrabianych jedikach są bardzo częste, ale równie często mm -hmm. są te, gdzie poszukiwania tych homologów wkraczały w taką bardziej zaawansowaną formę. Nie pamiętam chociażby ubiegłoroczne poszukiwania y, takich małpoludów w obodzie kemerowskim w Rosji, kiedy y, mówiono, że one się tam pojawiają. Nic nie znaleziono, ale takich poszukiwań było... Wiele, wiele, no rzadko natrafiono na coś, co mogłoby być dowodem na to, że takie stworzenia rzeczywiście gdzieś istnieją, natomiast na pewno, jeżeli można ich gdzieś poszukiwać, to one ukrywają się na pewno z dala od cywilizacji, na pustych przestrzeniach, ja myślę, że Europa nie jest najlepszym miejscem dla tego typu istot, no kto hmm. wie, być może rzeczywiście kiedyś tam trafimy na jakieś dowody, bo na razie oni bardzo trudno, są to rzekome zdjęcia, prawda, ale wiadomo, że najlepszym dowodem byłoby ciało takiego stworzenia. No nic, no w każdym razie my trzymamy rękę na pulsie. Zawsze śledzimy wszelkie doniesienia na tym polu. I jak tylko coś się ciekawego pojawiało, to piszemy. No właśnie, może powiedzmy parę słów o tych najnowszych artykułach, które się pojawiły na naszej stronie, bo mamy tutaj m.in. innymi raport Arkadiusza Miazgi o spotkaniach z UFO nad Bieszczadami w Polsce. Myślę, że bardzo ciekawy, prawda? Oczywiście te relacje z Bieszczad są niezwykle ciekawe. Niektóre z nich są, prawda, dość zleciwe. Dość Kilka jest kontrowersyjnych, natomiast rzeczywiście tutaj um, mamy dość e, no, interesujący zbiór obserwacji, e, podany w bardzo przystępnej formie, ale pojawiły się na naszej stronie także inne ciekawe artykuły, na przykład dotyczące mm -hmm. słynnej anteny El-Tanina, Rzekomej, rzekomego tworu z dna morza, który miał być śladem po no, jakichś dawnych cywilizacjach. Okazał się, no czym się okazał, to każdy sobie może przeczytać. Natomiast tak. jeszcze pojawił się ciekawy artykuł o Diable Devon. To jest dość oklepana historia, często podawana za wzór takiej takie taką klasyczną historię nie wyjaśniają. No, my podajemy alternatyw pojawienia się śladów, które no nie tylko pojawiły się na przestrzeni wielu kilometrów, ale też no w jakiś sposób y, pojawiły się w miejscach najbardziej niedostępnych. Mm -hmm. Tak, a z kolei w przyszłym tygodniu szykujemy też ciekawy artykuł, który się ukaże, to by pana Mariusza Wrockowskiego. Myślę, że ciekawa historia o latającym trój trójkącie, tak? Tak, tak. Również bardzo ciekawa sprawa. Zapraszamy wszystkich. Także jeżeli ktoś ma chęć, to bardzo zapraszamy. Tak, dziękuję Ci Piotrze. W takim razie zapraszam za tydzień do kolejnego przeglądu wydarzeń z Polski i ze świata. Dziękuję Piotrze. Ja również. I do usłyszenia za tydzień. Dzięki. Wysłuchaliście programu Michała Kośnierza i Piotra Cielewiasia. Realizacja grupa dla Radia Wolna